w języku polskim, że w wierszu 23 jest napisane i skanie się, że każdy kto by nie usłuchał, a jeszcze są inne tłumaczenia, które mówią, że każda dusza, która nie będzie słuchać, jak również w wierszu 25, 26 zbudzi przy Syna Swego i jest również zamiast Syna sługę swego. Also zwei Bemerkungen zur polnischen Übersetzung. Es gibt Fassungen, die Vers 23 haben, wo es heißt, dass jeder, und es gibt Fassungen, halt eben jede Seele, wie das bei uns auch so ist. Und Vers 26 haben wir auch seinen Knecht und es gibt Fassungen, die haben seinen Sohn. anunciarum ja vergangenen Jahr schon mit einem Teil dieser dritten Rede des Paulus in der Apostelgeschichte beschäftigt. Petrus, w, y, roku już zajmowaliśmy się częściowo tym mową, trzecią mową Piotra. Es wird oft etwas gezählt, dass von drei Reden des Petrus die Rede ist, ab Apostelgeschichte 2 ist das auch so. I San też różne, różnie to jest liczone, że są trzy mowy Piotra. Ale on też już miał taką mowę, zanim ten, w pierwszym rozdziale, zanim Duch Święty został zesłany. W wszystkich tych mowach Piotr zwraca się do swoich współplemieńców. Na przykład 12. wiersz mężowie Izraelscy. A więc durchaus nie ma chrześcijańskiego charakteru. ale ona jej zawartością jest proroctwo i to proroctwo zajmuje się ziemią i Izraelem. On w swojej mowie najpierw przedstawia Izraelitom ich winę. I tą ich winę i ten sprawiedliwy sąd, który musi nastąpić po tym. Ihr habt den Christus Wy zabiliście Chrystusa. przez was jest przelana jego krew ale potem w wierszu 17 ta mowa przyjmuje inną formę Und er unterstellt seinen Brüdern i e Przedstawia swoim braciom nieświadomość. Wychodzi z tego założenia, że oni to nieświadomie zrobili. Tak jak i Szczepan w swojej mowie w siódmym rozdziale. jest wskazówka na miłosierdzie i I to jest wskazówka na miłosierdzie i łaskę Bożą. Najpierw On przemówił do ich sumień. A teraz mówi do ich serc. I mówi, jest dla Was jeszcze łaska. Jeśli pokutujecie, to wtedy nadejdą jeszcze te czasy pokrzepienia. Wir haben hier gleichsam zwei Bergspitzen. Dort haben takie dwa wierzchołki góry. Burg. Gór. Eine Bergspitze jest Golgatha, die Leiden des Christus. Jednym z tych wierzchołków jest Golgota, czyli cierpienia Chrystusa. I die zweite Bergspitze ist die Wiederherstellung aller Dinge. A drugim wierzchołkiem jest od odnowienie wszelkich rzeczy. Damit ist der Segen des tausendjährigen Reiches gemeint. I tu jest mowa, czy myśl jest o tej, tym tysiącletnim Królestwie. Pomiędzy tymi rzeczami jest głęboka e, dolina, gdzie, w której to Zgromadzenie Boże jest e, ust, e, ust, ustanowione. Ale to nie jest przedmiotem tej mowy. Es hat gute Ausleger gegeben, die haben gesagt, man kann in zweifacher Hinsicht unter dem Blut Christi stehen. Są dobre wykłady, które mówią, że można w sposób to, roz... to. być pod krwią Christusową. Einmal unter dem Blut stehen, was Gericht bedeutet. Można po pierwsze być pod tą krwią, która oznacza Sąd. To jest Mateusz 27, gdzie Żydzi mówią: Krew Jego na nas i na dzieci nasze. Ale drugie znaczenie tego jest jako w ochronie tej krwi. Na przykład, druga Mojżeszowa 12. Gott sagt:Seh ich das Blut, werde ich an euch Gdzie Bóg mówi, gdy zobaczę krew minę was. I te dwie strony mamy też i tutaj. z jednej strony wina, z drugiej strony zmiłowanie i miłosierdzie Boże. 18, dass durch den Mund der Propheten verkündigt worden war, i w 18 wierszu jest to, co przez usta proroków było wypowiedziane, że Jego w Chrystus, Chrystus Boży, musi cierpieć, czy cierpieć będzie. To jest ten Messias, który w Starym Testamencie został zapowiedziany. To jest ten pomazany. I ale Saint Lud, by jetzt das Mittel für sie zu machen. Ale jego krew była teraz środkiem dla nich ku zbawieniu. Die Türe Gnade standen offen? Te drzwi łaski są, czy były jeszcze otwarte? Aber man konnte nur auf dem Weg der hineingehen. Ale można przez nie wejść tylko na tej drodze pokuty. Dann würden die Zeiten der Quigung kommen i wtedy mogą nadejść te czasy okrzepienia, orzeźwienia. Die absolute redeweise ist hier sehr beeindruckend. Ten absolutny taki sposób mówienia jest bardzo e, zachwycający. Hätte das Wort Buse getan, gdyby ten lud pokutował zu beginn der Apostelgeschichte, na początku dziejów apostolskich, dann wäre der Jesus wiedergekommen zu ihrem Heil und zu ihrer Erkwigung to znowu pan Jezus przyszedł był ku ich zbawieniu i ich i ich, ich pocieszeniu. Und sie doch noch so werden, I tak też kiedyś jeszcze będzie, wenn der überes umkehren wird und den kommenden Messias im Glauben annehmen wird. Gdy ten äh zawróci i tego mesjasza przyjmie. Na mnie noch eine bemerkenswerte Formulierung. I tu jeszcze mamy jedno takie sformułowanie godne uwagi. Gott würde den zuvor bestimmten Christus senden. Bóg tego przeznaczonego Chrystusa posłał. Wenn das Volbuse tun würde. Gdyby ten lud pokutował. Und er wird ihn einmal senden. I kiedyś on go pośle. Zur Wiederherstellung aller Dinge. By wszelkie rzeczy były odnowione. Wenn es darum geht, dass der Jezus gesendet wird. Gdy o to chodzi, by Pan Jezus był posłany, to będzie posłany po to, by wypełnić te obietnice dane Izraelowi. Na pochwycenie Pan Jezus nie będzie posłany. Bo tak często się niestety zdarza, że słyszymy to w modlitwach. Ale to nie jest właściwe. W Johannes 14, Jezus, da komę ich w Jana 14 Pan Jezus mówi przyjdę ja sam 1 4 it, er wird kommen. w 1 Thessalonicze jest napisane on sam przyjdzie wiederherstellung aller Dinge, die er dann wird, i przed tym y odnowieniem wszelkich rzeczy gdy on będzie posłany jeher to Bóg przez swoich świętych proroków przemawiał Und der Erste, der in dieser jetzt angeführt wird, ist Mose. I pierwszym, który tutaj jest w tej całej ilości wymieniony, jest Mojżesz. Auf den das Volk sehr großen Wert legte. Na którego ten lud bardzo cenił. Und dann wird das Zitat aus 5. Mose 18 angeführt. I tutaj mamy cytat z 5. Mojżeszowej 18. Und Petrus sagt ihnen gleichsam: Wenn ihr. I Piotr mówi do nich, gdybyście go posłuchali, to nie byłoby wam teraz ciężko słuchać tego, którego przepowiadał Mojżesz. Möchte gerne einen Überblick geben über diese Verse 22 bis 26, die jetzt vor uns kommen. Vers 22 schließt an an Vers 18. Dort haben wir, wie wir gerade gehört haben, schon einmal den Hinweis auf den Mund der Propheten. Tam jak słyszeliśmy już raz było to była ta informacja o prorokach die angekündigt hatten dass der christus leiden sollte którzy zapowiadali, że Chrystus będzie musiał cierpieć i po tych słowach Piotr tak jakby włącza słowa o pokucie mit den ganzen gesegneten folgen em in aus, äh, aus dieser hervorkommen. i zwraca uwagę na błogosławieństwa połączone z pokutą ale zeigt ihnen jetzt wie wir gehört haben dass damit nicht alles verloren ist dass sie bisher noch keine buse getan haben alle równocześnie zwraca im uwagę na to że jeszcze nie nie jest wszystko nie było wszystko stracone z powodu tego że dotychczasowo nie pokutowali ondas ilen christos gekreuzigt hat i że ukrzyżowali chrystusa Denn sowohl Mose Vers 22 und 23, ponieważ zarówno Mojżesz w 22 i 23 wierszu, als auch die anderen Propheten Vers 24, jak też inni Prowocy w wierszu 24, damit das ganze Alte Testament, to znaczy e, cały Testament, bo oni symbolicznie to oznaczają. Mose und die Propheten ist eine Überschrift über das ganze Alte Testament. Ponieważ te osoby, Mojżesz i prorocy, tak jakby reprezentują cały Stary Testament. So spricht Abraham zu dem reichen Mann in dem Hades. Botak już Abraham mówił do tego Bogacza, kiedy znajdował się w Hadesie. Das ganze Alte Testament hatte nicht nur von einem leidenden, sondern auch von einem verherrlichten Christus gesprochen. I zwracał uwagę na to, że cały stary Testament nie tylko proroczo wskazywał na naciepliącego Chrystusa, ale też na wywyższonego. Und genau dieses verherrlichtsein hatte er ihnen jetzt in Aussicht gestellt i dokładnie to wywyższenie Piotr im tutaj tym słuchaczom. No, przedstawia i obiecuje, jeśli pokutują. A oni sami jako ludzie byli tak jakby przedmiotem przepowiedzi starotestamentowych. Denn sie waren 25 Söhne der Propheten. Bo w dwudziestym piątym wieczu czytamy te słowa, że byli synami proroków. Also derer, die ja gerade auf Christus hingewiesen haben. Więc synami tych, którzy właśnie zwracali uwagę na Chrystusa. Und als Söhne Abrahams. I jako właśnie synowie Abrahama. Oder besser gesagt als Gegenstände des Bundes, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Also albo lepiej mówiąc treścią, albo przedmiotem tego Wszyscy, e, który zawarł Mojżesz, albo Abraham, würden sie genau unter diesen Segen kommen, der im Alten Testament verheißen war. Podlegali z tego względu pod Bogosławieństwo zapowiedziane w Starym Testamencie. Deshalb würde Vers 26 z tego względu właśnie 26. Vers Ihnen noch einmal und zuerst diese gute Botschaft verkündigt werden. Jeszcze raz i po raz i przede wszystkim y, przepowie tą dobrą nowinę. würde dieser Knecht, der zuerst zu ihnen gekommen wäre, auch sie unter diesen Segen bringen. To ten Sługa, który przyszedł w pierwszej kolejności dla nich, prowadzi ich wtedy w błogosławieństwa. Ale jeśli odrzucą te błogosławieństwa? to pozostałe narody, które ze względu ich upadku zostały wprowadzone w błogosławieństwa, ohne sie diesen Segen geschenkt bekommen. To dostępną błogosławieństwa bez nich. Es lag also an ihnen, ob sie diesen Segen jetzt wirklich würden genießen können oder unter das Gericht kommen. Więc zależało to od nich, czy e, mogli się cieszyć z Bogosławieństwa lub nie. Und wie wir gesehen haben, beginnt er mit Mose. I tak jak widzieliśmy, rozpoczął tą przemowę Mojżeszem. und zeigt, dass dieser Prophet, von dem er Jesus gezeugt hat. I zwraca uwagę na to, że właśnie ten prorok Mojżeszem. Już mówił o Jezusie, on stellt damit eine weitere herlichkeit te St Jezusłodyby ser noch nicht ewentual in w diesem kapyle. i tym samym przypomina kolejną cechę chwały Pana Jezusa, którą jeszcze tutaj nie e, widzieliśmy, er der profil. Mianowicie to, że on sam jest prorokiem. Mowa Piotra więc pokazuje, przypominając już właśnie tą zapobieść w Starym Testamentie, Mojżesza. Die aussage von Petrus erinnert also an die vorhersagen, die schon im Alten Testament von Moses getan wurden, sind. I co jest zastanawiające, że kiedy zauważamy czytając Ewangelie. <laughs> Und was sehr beeindruckend ist, wenn wir die Evangelien lesen, że już było takich wielu, którzy rozpoznali w nim proroka, Pan Rezusie. Das es schon andere gegeben hat, die in dem Herrn Jesus einen Propheten erkannt haben. Przyspomijmy sobie woćbę jako pierwszy przykład o Samrytance. Wir denken dabei zum Beispiel an die Begebenheit mit der Samaritischen Frau, która mówi: "Panie, widzę żeś prorok, die gesagt hat: Herr, ich sehe, du bist ein Prophet." kolejnej scenie, jak na przykład w V rozdziału, tej samej Ewangelii Jana, czytamy, in einer weiteren Begebenheit, in Johannes 6 zum Beispiel, lesen wir, w 14 wierszu bo na Karmieniu 5 tysięcy, vers 14, nachdem die 5000 gespeist worden sind, czytamy, że wtedy ludzie ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Lesen wir in Vers 14, als die Leute das Zeichen sahen, Jesus tat, ist der Prophet, der in die Welt kommen soll. A więc widzimy, że było pewne zrozumienie czy poznanie w stosunku do Pana Jezusa, że jest prorokiem? Jesus Przede wszystkim Ewangelia Marka pokazuje nam go jako tego proroka. Und besonders auch das Evangelium nach Markus stellt uns den Jesus als Propheten dar. Jako tego Sługa tak samo. Zugleich auch als den Knecht. A więc widzimy, że Bóg dał wyraźne świadectwo o swoim Sinnu, że jest prorokiem. Wir sehen also, dass Gott selbst ein umfassendes Zeugnis ausgestellt hat, dass der Jesus ein Prophet ist, der Prophet ist. I teraz Piotr w tej Mowie przywołuje i stawia ich w odpowiedzialności właśnie słuchaczy, Und Petrus berührt jetzt sozusagen das Verantwortungsbewusstsein der Hörer durch seine äh, Rede. Wojciech erinnert zim, że o tym już Mojżesz zapowiadał do nich jako do ludu. dadurch sieht Herr diesen oder dieser wurde bereits als Prophet angekündigt i że mieli mu być posłuszni, ponieważ czytamy, będzie, jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. Und spricht. <słuchanie> było to przemawiające do nich, aby uświadomili sobie właśnie to, że ten Chrystus. Deswegen war es sehr wichtig, dass sie sich das ins Bewusstsein riefen, dass gerade dieser Christus Będę właśnie tym, o którym Mojżesz zapowiadał. Genau derjenige war, den Mose selbst schon angekündigt hat. I ten pośród, ten, który był pośród nich, jako ten prorok. Und der dann tatsächlich auch unter ihnen persönlich war als Prophet. I którego nie przyjęli i nie słuchali. Und den sie aber nicht angenommen und nicht gehört hatten. Ale jak słyszeliśmy właśnie wcześniej, miało to poruszyć ich serca, chociaż nie czytamy tu w tym fragmencie. Aber diese Rede von Petrus sollte noch einmal die Herzen der Hörer berühren, obwohl wir davon hier nicht lesen. Że to ich serce, co od Weil zum Beispiel in Kapitel 2 wird das explizit erwähnt, dass das durch ihre Herzen drang, als no. sie das hörten. Aber hier in unserem Kapitel finden wir solche Worte nicht, dass das sie berührt hätte. Wenn wir uns den Abschnitt den 5. Mose 18 ansehen, sobie ten urywek z 5. Mojeshoe, 18, dann finden wir dort, dass nicht nur Mose gesagt hat, ein Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern gleich mir, wird der Herr dein Gott dir erwecken, auf ihn soll dir hören. To nie, czytamy, że nie tylko mojżesz to powiedział proroka takiego jak ja, jestem zwodzić Pan Bóg Twój spośród ciebie, spośród twoich braci, i jego słuchać będziecie. Sondern es wird uns dort in Vers 17 gesagt, und der Herr sprach zu mir. Ale w 17 wierszu tam czytamy, Pan rzekł do mnie. Gut ist, was sie geredet haben. Słusznie powiedzieli. Einen Propheten gleich dir will ich ihnen aus der mitte ihrer brüder erwecken und im proroka spośród ich braci und gott fügt hinzu i Bóg dodaje und ich will meine Worte in seinen mund legen wo, er wird, moje słowa w jego usta und er wird alles zu ihnen reden was ich ihm gebieten werde i będzie mówił do nich wszystko co mu rozkażę. Und wir, und wir finden ja später, als der Herr Jesus geredet hat I też możemy to znaleźć później gdy Pan Jezus mówił, dass er sich darauf beruft, że dass, on się na to powołuje, dass das was er sagte, die Worte Gottes sind. że to co on mówi, że to są Słowa Boże. Und für uns ist es wichtig, dass wir wissen, dass in der Bibel in seinem Wort alles das i dla nas jest to ważne, byśmy wiedzieli, że Jego Słowo, że to, co jest w Biblii zapisane, to jest Jego Słowo, i to jest to, na czym się możemy opierać i na co się możemy powoływać. Jeszcze dwie małe, trzy krótkie, małe, małe dodatki, szczegóły. In Johannes 5 haben wir sehr Bibel, die sehr gut zu passt. W Jana 5 rozdział mamy pewne miejsce, które bardzo dobrze pasuje do naszego urywka. 46. 46. Wiersz to mówi sam pan Jezus. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. Damals sie Moses Wtedy oni nie uwierzyli w mowie Mojżesza. Jetzt lauten sie einen viel größeren nicht, als Moses war. I teraz też nie uwierzyli temu o wiele, wiele większemu niż Mojżesz. Wiele von uns kennen die Stelle in Hebräer 3. Znamy to miejsce z Hebrajczyków 3. Wo von dem Herrn Jesus gesagt wird: Dieser jest größere Helligkeit wertgeachtet worden als Mojżesz. Gdzie jest napisane, że on ma większą chwałę niż Mojżesz. Doch ihn sollt ihr jetzt hören. Na Jego teraz macie słuchać. To jest tutaj ta mowa do Izraela. I chcielibyśmy to zostawić jako ta część do nauczania. wir einzelne auch anwenden auf uns? A jednak możemy pewne wypowiedzi skierować i do nas. Schon w Lukas 9 kam die Stimme vom Himmel. Bei der auf dem Berg, Gott sagt, to, co też mamy w Łukasza 9, na tej górze przemienienia, gdy Bóg mówi Jego, słuchajcie. I mówi to w związku, do, czy w, do, odnosi to do swojego umiłowanego syna. Glaube, uns tut es gut, die zu hören, Myślę, że i dla nas jest to dobrym, by słuchać tego głosu, który dziś do który i do nas dzisiaj by powiedział jego słuchajcie Jeśli sobie to dobrze przypominam to brat Kelly kiedyś powiedział to słuchanie głosu dobrego pasterza Jest początkiem każdego dobrego duchowego rozwoju. Wenn jetzt auf Samuel aufmerksam gemacht wird, I Samuel gdy teraz jest wskazane na Samuela? Ist es nicht ganz so einfach, to nie jest już tak bardzo proste. So wie bei Mose zu finden, by znaleźć takie konkretne miejsca biblijne, jak to mieliśmy w przypadku Mojżesza? Aber wir haben doch Hinweise, die David über seinen Samuel über David ausspricht, ale mamy wskazówki, gdy Samuel wypowiada słowa o Dawidzie, które mogą nam wskazywać na Pana Jezusa. Chciałbym właśnie przytoczyć jedno miejsce, z drugiej Samuela 23, Wiersz Davids Davidski. Tu są zapisane te ostatnie słowa Dawida. Da sprichte er in Vers 3 von dem Herrscher unter den Menschen. Tu mówi w trzecim wierszu o tym panującym w Izraelu. Gerecht ein Herrscher in Gottes Furcht, und er wird sein wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, ein Morgen ohne Wolken. Das kann sich nur auf den Herrn Jesus letztlich beziehen. To panuje w wojaźni bożej, jest jak brzask poranku gdy słońce poranne wschodzi na bezchłornym, na bezchmurnym niebie. Tu może chodzić tylko i wyłącznie o Pana Jezusa. No wie, hier noch ein zugefügt in unserem Kapitel der Reihe nach. I tu jest jeszcze w naszym y, y, y, rozdziale z dziejów apostolskich dodane począwszy od. Gott in seiner Treue und sich nie Liebe zu diesem Volk hat ununterbrochen Bo zu, ihm, zu, ihm, zu ihm zu diesem Volk erredet. Bóg w swojej miłości i w swojej wierności nieprzerwanie do tego ludu mówił. Aż do Malachiasza. I jak przypomnimy sobie Ezechiela 37, gdzie to odnowienie Izraela jest przytoczone w wielu takich dobrych przykładach. Von der Sonne der die i, wird für mit unter ihren I kon Na koniec Malachi mówi o tym słońcu sprawiedliwości, które zejdzie, które ma zejść. Vielleicht ist es noch sinnvoll etwas zu sagen über den Propheten überhaupt, was Be er bedeutet. Być Może będzie to miało jeszcze sens powiedzieć coś na temat e, proroka. co to w ogóle oznacza być prorokiem. Zesłanie czy wysłanie proroka oznacza, że jest pewien dystans pomiędzy Bogiem a ludem. Wir können eigentlich sagen, ein Prophet hat zwei Kennzeichen. Możemy właściwie powiedzieć, że prorok cechuje się dwoma rzeczami. Wir finden das Wort zum ersten Mal in 1. Mose 20 Vers 7. W porządku, pierwsze das znajdujemy to słowo w pierwszej Mojżeszowej w 20 rozdziale w wierszu 7. In Bezug auf Abraham, Gott Abrahama, Da wird dem König gesagt, geh zu Abraham jest ein profet, er wird für dich beten. Tam jest powiedziane do króla: idź um, do Abrahama, on się pomodli za tobą, ponieważ jest prorokiem. Das erste kennzeichen jest, dass ein profet die Menschen vor Gott bringt o den Menschen. Pierwszą cechą więc jest to, że prorok um, przedstawia czy przynosi człowieka przed, przed Boga. Aber hier finden wir mehr das zweite Kennzeichen: Ein Prophet kommt von Gott. Ale tutaj znajdziemy bardziej tą drugą cechę czy stronę, że prorok pochodzi od Boga, bringt Gott zu den Menschen i przyprowadza Boga do ludzi, um sie zu Gott zurückzuführen, Aby ich z powrotem do Niego przyprowadzić. Und hier finden wir jetzt den Hinweis, auf den Herrn Jesus, er war nicht ein Prophet, a tutaj znajdujemy wskazłówkę odnośnie Pana Jezusa, że on nie tylko był jakimś prorokiem, sondern der Prophet schlechthin, der vollkommene Prophet. Ale on był tym prorokiem, tym doskonałym prorokiem. Und diese beiden Kennzeichen finden wir in seinem Leben offenbart. I obbiete cele znajdujemy objawione w Jego życiu. Er hat für sein Volk gebetet und modlił się za swoim Ludem. Er hat ihnen Gott gebracht, um sie zu Gott zurückzuführen. I on przyprowadził ihn czy. Im, przybliżył im Boga, aby ich znów sprowadzić z powrotem do Boga. Jeśli znajdujemy tutaj wskazówkę m, tą, że od, e, począwszy od Samuela i wszystkich proroków, Dann war das immer das Bemühen Gottes, er sagt ihn glaube ich in Jeremia ganz oft früh mich aufmachend und sendend. To zawsze to było już staraniem Bożym, który przypuszczam, że to Wieremiasza, mówił, że wcześniej się już wyprawiał i wysyłał. Immer mit dem Gedanken, den Menschen zu Gott zu bringen. I zawsze z tą myślą, aby człowieka przyprowadzić z powrotem do Boga. Und wenn wir von Samuel lesen,e ja, czytamy o Samuelu, Dann gehen wir ja davon aus, dass Samuel einen Teil der beiden Bücher geschrieben hat. Das erste Buch Samuel ist wahrscheinlich Kapitel 24. To wywazimy z założenia, że on też napisał część tych wieszych dwóch samek, prawpodobnie pierwszą samuelową do 24 rozdziału. Und da finden wir im Gebet von Hannah der Mutter von Samuel. I Tam w Mollitwie Anne, więc Markki z Samuela znajdujemy. Ein wunderbaren Hinweis auf die Person des Herrn Jesus, die Mutter Samuel spricht von dem Gesalbten von Christus. znajdujemy tam cudownną wskazówkę na Pana Jezusa ponieważ ona mówi, mówi o tym namaszczonym o Panu Jezusie więc. Vielleicht ist das auch ein Bezug. Być może to też jest taki taki odnośnik na to. Ich glaube Kapitel 2 Vers 10 müsste das ungefähr sein.zy Jak dobrze pamiętam to musiałby to być drugi rozdział dziesią księgi. Karl Heinz hatte schon auf den Ausdruck der Reihe nach hingewiesen. Karl Heinz, uwagę na wągernato wypowiedź po kolei. Und es ist interessant, dass dieser Ausdruck fünfmal im Neuen Testament vorkommt. To twoje kolejno mówili I jest e, jest także ten wyraz występuje pięć razy w Nowym ja? Mm. że ten wyraz pięć razy występuje w Nowym Testamentie. Und immer nur bei Lukas. I zawsze tylko um, używa tego tego wyrazu Łukasz. Hier zeitlich eine gewisse Reihenfolge, die Gott gegeben hat. Tutaj czasowo więc pewną chronologiczną kolejność. Das finden wir auch bei Lukas am Anfang des Evangeliums. Ich habe es der Reihe nach in einer Reihenfolge geschrieben. To znajdujemy też tak w pierwszym rozdziale w Evangeliu Łukasza, że on też tam kolejno, czy po kolei tam to e, napisał. Oder wir finden es auch geografisch. znaczenie takie um, geograficzne. Denn sie, er durchzog zum Beispiel nacheinander Städte und Dörfer. Że on na przykład, choć o pana Jezusa po kolei um, poruszał się z miasta do miasta. Und so ist es auch in der Apostelgeschichte, sie gingen der Reihe nach durch die verschiedenen geografischen Orte. I tak jest i w dziejach apostoli, że oni geograficznie też po kolei od miasta czy miejscowości do miejscowości się poruszali. Und so finden wir das Gottes Wirken auch in einer, ich darf einmal sagen, gewissen Ordnung geschieht, nicht in einem Chaos. Wir znajdujemy, że działanie Boży odbywa się w pewnym porządku, a nie w, w chaosie. akurat w tym wierszu jest wspomniany Samuel in diesem Vers wird Samuel genannt wierszu in Vers 24 chciałbym zwrócić uwagę na to że Samuel jako dziecko nauczył się jednej bardzo ważnej rzeczy und ich möchte darauf hinweisen dass Samuel in seiner Kindheit eine wichtige Sache gelernt hat te rzeczy nauczył go Heli. das hat er von Eli gelernt mianowicie powiedział do niego er hat nämlich zu ihm gesagt „Ich i powiedz kiedy usłyszysz ten głos Geh hin und wenn du diese Stimme hörst, dann sage Panie, bo Sprich Herr, denn dein Knecht hört Ein Prophet ist ebenso ein Mensch, er hört die Worte des Herrn ja. oder er hört den Worten des Herrn zu und gibt sie dann weiter Krótka myśl do wiersza 23, kiedy Piotr też wyraźnie wskazuje, że i stanie się, że każdy kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. Być może możemy to połączyć również z tym, co Piotr sam słyszeć z Pana. Vielleicht können wir das ein bisschen mit den Worten verbinden, die Petrus selbst aus dem Mund des Herrn hören musste. Denn diese Worte der Ermahnung, die an Mose gerichtet waren, hat der Herr auch einmal an das Volk gerichtet. Mam na myśli rozdział 5. Ewangelii Jana jest konkret an Johannes Od 45 do 7 wiersza. bis vers 47. Tam właśnie Pan Jezus wskazuje na Mojżesza. przestrzegając właśnie, że nie jest przyjmowane to, co on napisał. Und warnt davor, dass die Worte, die Mose geschrieben hat, nicht angenommen werden. I Pan Jezus to łączy, że jeśli odrzucają oni słowa Słowa Gzesza, to tym samym odrzucają Jego. Od 45 wiersza czytamy: nie myślicie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem, Oskarża Was Rzesz, w którym wy złożyliście nadzieję. Wir lesen nämlich dort in Vers 45: Meint nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Da ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Gdybyście bowiem wierzyli wierzylibyście i mnie on mnie bowiem on napisał. Denn wenn ihr Mose geglaubtet, Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. A jeśli jego nie wierzycie, jakże uwierzycie moim Słowem? Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Noch zwei Punkte zu Mose und den Propheten. Jedenfalls im Deutschen hilft um, dieser Vers um, 22, um, eine Schwierigkeit in 5. Mose 18 besser zu verstehen. W, każdym razie w języku niemieckim pomaga, by tą Trudność zrozumieć, pomaga to miejsce z 5. Mojżeszowej 18, 15. In 5. Mose 18 hat man jedenfalls nach der deutschen Übersetzung den Eindruck, einen Propheten gleich mir, so wie ich. W każdym razie w języku niemieckim można mieć takie wrażenie, że tam jest e, mowa o tym Proroka takiego jak ja jestem. Würde I to jest gemeint. Tak, że takiego ci wzbudzi Pan. I to tutaj nie ma na myśli. Jesus ist nicht gleich Mose. Pan Jezus nie jest równy Mojżeszowi. I hier unser Vers, Apostelgeschichte 3, Vers 22 zeigt, i tutaj w, w dziełach Apostolskich 3:22 widzimy, die in der że ta równość jest czy można ją widzieć w tym wzbudzeniu. Das heißt, so wie Gott es war, der Mose als Führer für das Volk gegeben hatte, czyli tak jak Bóg był tym, który Mojżesza dał jako tego przywódcę. So würde oder hatte Gott auch diesen waren diesen einen Propheten erweckt? Tak samo Bóg tego jednego prawdziwego proroka wzbudził. Er hatte ihn gesandt. On go posłał. Aber als Prophet ist und bleibt er Jesus einzigartig unvergleichlich. Ale jako prorok pan jesus pozostaje jedyny w swoim rodzaju nieporównywalny walny. Zweiten sind Blick auf die Propheten ganz allgemein: po drugie, w związku z prorokami, jeśli mówiąc tak ogólnie, całkowicie. Finden wir hier wieder ein Beispiel, wie sich das Verständnis von Petrus verändert hat seit der Niederkunft des Heiligen Geistes. jak to zrozumienie Piotra zmieniło się od momentu, gdy został zesłany Duch Święty? Wiele Dinge, die der Herr längst bezeugt hatte, rzeczy, które Pan Jezus od dawna poświadczał sie oni wtedy nie rozumieli, Oni je teraz w momencie zrozumieli i byli w stanie o tym również głosić. bo Pan Jezus to samo poselstwo, które się tyczyło Jego już dawno temu mówił też chodzi tutaj o to, o to o czym on mówił po swoim zmartwychwstaniu. In Lukas 24 vers 27 spricht er zu den beiden jünger, die nach Emmaus laufen. 24, 27, mówi do tych uczniów, którzy e, szli do Emmaus, in I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im co o nim było napisane we wszystkich pismach. Es gibt keinen alttestamentlichen Propheten, den wir in Händen haben, nie ma żadnego starego proroka, którego mamy w rękach, der nicht von Christus gezeugt hätte. który nie świadczyłby o Panu Jezusie. One dass Petrus sich hier auf die Propheten bezieht, die das Alte Testament geschrieben haben. I moje wrażenie jest takie, że Piotr tutaj powołuje się na tych proroków, którzy wpisali księgi Starego Testamentu. Wenn er also hier vers, 23, um, vers 24 davon spricht, dass sie geredet haben, tak jak w 24 wierszu jest napisane prorocy, którzy kolejno mówili. Dann meint er nicht ein Engend, die das mündlich nu sagte. To nie zawężą tylko do tych, którzy wypowiadali słowa. On sie alle haben diese Tage verkündigt. I oni wszyscy zapowiadali te dni, wiecześnie, jakie dni, dni der Wiederherstellung aller Dinge, dni odnowienia wszelkich wszystkich rzeczy. Das heißt, dass Christus kommen würde oder wie wir es gehört haben, gesendet wird, um sein Reich anzutreten. Das to znaczy, że Chrystus przyjdzie albo będzie posłanie, jak słyszeliśmy, by swoje królestwo ustanowić. On jetzt um, spricht er noch einmal in Gnaden diese Zuhörer an. I teraz, jeszcze raz, on zwraca się w do tych y, słucha, słuchających. ihr seid es doch, die die Söhne der Propheten sind. Wy jesteście synami proroków i przymierza. Diejenigen, die sozusagen von diesen Propheten ausgegangen sind. Więc ci, którzy tak mówiąc od tych proroków wyszli. Das sind doch eure Väter gewesen, die diese Prophezeiungen gesprochen haben. To są wasi ojcowie, którzy wypowiadali te Proroctwa Und nicht nur das i nie tylko to, ihr seid auch die Söhne des Bundes den Gott euren Vätern festgesetzt hat.zy jesteście również Syami tego przymierza, które Bóg dał waszym ojcom. Er hatte doch schon von einem umfassenden Segen Abraham gegenüber gesprochen. Und tutaj już mówi też o tym e, obszernym błogosławieństwie Abrahama und dem mit einem Bund bestätigt jest, z Ni jest to przymierze potwierdzone. Bóg przygotował dla was wszelkie, każde błogosławieństwo. I wy teraz musicie tylko to przyjąć w wierze i poprzez pokutę. mir fällt ein dass im vers 24 petrus zu dem volke spricht sag sagen, dass werset 24 Piotr mówi do ludu aber auch alle profeten vom samuel an und der Reihe nach so viele geredet haben aber też wszyscy prorocy począwszy od samuela i tylu wielu przemawiało Warum auch kann man uns Frage stellen, warum gerade Petrus fängt vom Samuel. Nachher so? Warum Petrus fängt von Samuel zu sprechen als Prophet? Nachher Piotr zaczyna mówić o Samuelu, wymienia go też jako proroka. Er redet nicht umsonst, weil er mówi na próżno. Er beruft sich auf eine Autorität in dem Volke Israel. On powołuje się na pewien autorytet w, w ludzie e, izraelskim. Samuel war bekannt und geschätzt durch das Volk. Samuel był bardzo znany przez lud i też bardzo ceniony. Chciałem tylko przeczytać jeden wiersz z pierwszej samuelowej z trzeciego rozdziału. Damit hier ist bestätigt, warum Samuel an. Ale to było potwierdzone, dlaczego tutaj jest napisane, że począwszy od Samuela. Vers 19, 3. kapitel, 1 Samuel, buch, kapitel 3, ab Vers 19. Pierwsza z Samuela 3,19. Ich lese das im Zusammenhang, bis zum Schluss, eh, bis Vers 21, jawohl. Und Samuel wurde groß, und der Herr war mit ihm, und ließ keins von allen seinen Worten zu Erde fallen. Wir müssen aufmerksam hier lesen. Sehr interessant. Und ganz Israel von dann bis Berseba, erkannte, was machte dieses ganze Volk? Erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn bestätigt war. Und der Herr fuhr fort in Silo zu erscheinen. Denn der Herr offenbarte sich Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Jelus Samuel'a Pan był z nim i żadnego ze słów jego nie pozostawił niespełnionym. I dowiedział się cały Izrael, od Dan aż do Berszeby, że Samuelowi zostało powierzone być barokiem Pana. Pan zaś nadal ukazywał się w stylu. Pan bowiem objawiał się w stylo Samuelowi w swoim słowie. Hier haben in deutscher Sprache polnisch bisschen schwach ausgedruckt. Wusste, dass schwach. Erkannte. Erkannte, das heißt, dass man w jest to słabe oddane, że jest to że w Polsce jest troszeczkę słabiej oddane, że lud też rozpoznał, nie tylko wiedział, ale rozpoznał, że on rzeczywiście jest tym porokiem od Pana. Bo te słowa, jego słowa, które wypowiadał, były równo w parze, szły z jego czynami. Und das bestätigt sich mit 5. Buch Mose 18, Vers, glaube ich, 20, kann man so lesen noch. Z tymi z 5. 18. Vers 20. 20 Doch der Prophet, der sich vermessen wird, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht geboten habe zu reden, oder der im Namen anderer Götter reden wird, Dieser profet soll sterben. Przez, porok, się mówić w moim imieniu, sobie, którego mu nie nakazała mówić, albo który będzie w imieniu innych bogów, taki jest Vers 22. 22 Wiesz, wenn der Prophet im Namen des Herrn redet, in diesem Fall auch Samuel, und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das Wort, also nicht Samuel. Entschuldigung, das habe ich das verwechselt. Jeżeli trifft so nie wymienił pana nie spełnił się nie nastąpi, jest ono osądny którego pan nie wypowiedział lecz zuch lecz wypowiedział je prorok więc nie bój się go dann das volk israel vor samuel hatte Dlatego lud Boży miał przed Samuelem bojęzję. Ożoga król Saul. nawet król Saul, ha,te, vor ihm, ja, hat auch gefürchtet. Też się on gebał. Und hat ihm auch anerkannt. I też go uznał Und wir wissen, in einem Fall, wo er sagte, bete für mich. I wiemy o takim przypadku, że nawet powiedział do Samuela, że ma się zanim modlić. Aber Samuel hatte im keine zusage gemacht. Ale Samuel mu w tym momencie nie mógł niczego obiecać. Weil Saul hatte grobe Sünde getan. Ponieważ Dann, Saul poważnie zgrzeszył. Aber nu an, ich wollte nur zurück zu die, ä, Apostelgeschichte 3, damit so. abschließen mit dem sa, äh, Satz vom Vers 24, dass von Samuel an und der reihe nach so viele geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Da sehen wir auch, dass Samuel hatte, auch im David war schon erwähnt, diesen zukünftigen Christus, Gesalten des Herrn, auch äh, quasi visionär vorgestellt. Chciałem tylko äh, po prostu podkreślić tą myśl jeszcze raz, o, że już od Samuela i tych wszystkich Poroków było mówione o Panu Jezusie weil David war nach Herzen Gottes aus der Welt. Tym, Und er war auch Liebling seiner Seele, wie im Psalmen auch lesen. Duszy, Psalmach, das zeigt auf Christus hier. Und im Lukas 24, das will ich nicht lesen, aber die zwei Jünger vom Emmaus. In Lukas 24, czego nie będę już czytał, tych dwóch Emmaus. Dann hatte Herr ihnen gesagt, o unverständigen Herzens. I Pan powiedział im o ociężałych serc. Und anfangs von Mose und I począwszy od Mąższa i Koroków. Hatte ihm ganzes Wort ausgerechnet. Wyłożył im całe Słowo. Und Ergebnis war. A wynikiem tego było. Ja, sie erkannten uh, Herrn Jezusa an. I oni w, tym, w nim rozpoznali Pana Jezusa. jest er ist to rzeczywiście cechą chwały pana jesusa że on jest tym szczególnym prorokiem ist der wahre verkündiger der gedanken gottes ponieważ jest on tym jedynym prawdziwym mówcą albo głosicielem prawd bożych i on był nim w jego słowach, w jego czynach i jako osoba. Podoba macht auch Hebräer 1 deutlich, dass er nicht einer der Propheten ist. Dlatego też list do Żydów 1 rozdział podkreśla, że on nie jest jeden z wielu proroków. denn nachdem alle Propheten der Reihe nach gesprochen hatten, hat Gott geredet in Sohn, in seiner Person. Ponieważ tam wyraźnie czytamy, że kiedy Bóg przestał przemawiać przez wszystkich proroków, to na końcu przemówił przez Syna. I jeśli rzeczywiście chcemy pojąć Boga i wszystkie Jego myśli, to musimy szczególnie przyglądać się Jego osobie. Widzieliśmy też w naszym tekście, że wszyscy prorocy po kolei o tym przepowiadali. O tym błogosławieństwie, które jest ukryte albo skryte w osobie Pana Jezusa. I to chciałbym tak praktycznie przenieść na nasze życie codzienne. O czym my mówimy w naszym życiu? O czym rozmawiamy, odwiedzając się? O czym rozmawiamy z naszymi małżonkami? O czym rozmawiamy w naszych rodzinach, kiedy schodzimy się jako rodziny? Myślę, że jest tak wiele różnych tematów, o których rozmawiamy. Ale czy przy tym rozmawiamy też o Panu Jezusie i o Błogosławieństwie, które z nim związane jest? To nie jest głównym znaczeniem tego wiersza tu przed nami, lecz pewne przenieś pewna przenośna na nasze życie. W Vers 25 haben wir gesehen, że Petrus erneut die Herzen anspricht. W XXV widzieliśmy, że Piotr po raz kolejny dotyka i porusza serca słuchaczy, ale tak samo porusza też ich sumienia. Mianowicie tymi słowami mówiąc do nich, że jesteście synami właśnie tych proroków. Zuerst bedeutet, dass ihr seid diese Nachkommen, denen dieser Segen gilt der ihm angeboten wird und der ihn genießen darf Oznacza to te słowa oznaczają, że wy jesteście potomkami tych, którym oferowano to błogosławieństwo. Israel eben von dem die Propheten gesprochen haben und der auch in dem Bund mit Abraham schon enthalten war. To błogosławieństwo, o którym przepowiadali już prorocy i które było zawarte też w przymierzu um, zawarte z Abrahamem. Aber wenn er sagt ihr seid Söhne, dann macht er auch deutlich ihr seid solche, die das verstehen sollten. Alle ist nazywa ich też synów, to podkreśla tymi słowami, że wy jesteście takimi, którzy rozumują, myśli Boże. Weil Gott doch so oft zu euch gesprochen hat, solltet ihr Verständnis dafür haben. Mówi innymi słowy, ponieważ Bóg tak często do was przemawiał, powinniście rozumieć jego myśl i dlatego tymi słowami porusza też ich sumienie i porusza tak samo ich odpowiedzialność um, która zwraca się do nich żeby przyjąć te słowa wenn er von diesem bund spricht dann mówi er nicht von dem o vom sinai jeśli Protest tutaj mówi o przymierzu, to nie ma na myśli przymierze z góry Synaju. Er, er Raczej mówi o przymierzu zawarte z Abrahamem już wcześniej. Ein Bund A to było przymierze niezbudowane na zakonie, lecz na obietnicach dane Abrahamowi. Und i pewnego dnia wszystkie te obietnice się spełnią. In Oczywiście w pierwszej kolejności w powiązaniu z przyjęciem Pana Jezusa i Jego osoby. A -a -bund yeah. wird Kiedy lud w końcu przyjmie Pana Jezusa i zawarte będzie nowe przymierze z tym ludem. możemy to w Jeremia 31, Amen. Możemy o tym przeczytać w Jeremiaszu 31 w rozdziale pod koniec tego rozdziału. Und führt der Geist Gottes in dieser Rede von Petrus so, dass noch eine Herrlichkeit des Herrn Jesus vorgestellt wird. Ale teraz kontynuując nasz tekst, Duch Boży tak kieruje, że w słowach Piotra pojawi się kolejna cecha chwały Pana Jezusa. Wenn noch einmal eine Stelle aus dem Alten Testament angeführt wird, Ponieważ, cytuję kolejny e, wiersz Starego Testamentu, von dem Nachkommen Abrahams gesprochen. I ten wiersz mówi o tym e, konkretnym potomku Abrahama. Weiß nicht, ob das in der auch so Nie wiem, czy w polskim tłumaczeniu też tak jest, też tak brzmi. Ale jest ważne, wichtig, dass hier von dem Nachkommen in der Einzahl besprochen wird. Ale ważne jest, że tutaj powinno być słowo potomek, nie potomkowie. dieser auch im Galaterbrief erklärt. Tak samo ten wiersz jest wyjaśniany w liście do Galatian. Vielleicht kann Kapitel 3, Vers 16. Vielleicht liest einfach diesen werset vor. 3 16. wiersz. Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi jego potomkom jak o wielu, ale jak o jednym i twemu potomkowi, którym jest Chrystus. Więc, tym tym jest więc skoro tu jest mowa o tym konkretnym potomku, to mowa tu jest o Panu Jezusie. Odzwierciedlają darin gezeigt, dass in dem Herrn Jesus sich diese gegebenen verheißungen erfüllen werden. I podkreślana jest ta prawda, że właśnie w osobie Pana Jezusa wszelkie obietnice znajdują swoje wypełnienie. Da wird ein Segen in seiner Person da sein, der zunächst für Israel ist, aber dann für alle geschlechter in der Erde. Będzie pojawi się kiedyś to to błogosławieństwo, które pochodzi ze względu jego osoby, które najpierw będzie dane Izraelowi, a później wszystkim. herrliche Abrahams. I ta cudowna osoba, ten prorok i potomek Abrahama. Der Verkündiger der Gedanken der Erfüller seiner Który jest głosicielem myśli Abrahama, myśli Bożych i zapo Wypełniającym obietnicę das ist. Ja, ja, ja. Hast du gesagt, der Ankündiger oder der Erfüller der Verlesung? Der Erfüller. Das ist der Knecht Gottes, der dann in Vers 26 noch einmal genannt wird. To jest to właśnie ten sługa Boży, który tu w 26. wierszu jest wymieniony. Denn der Gott zu seinem irdischen Volke Ten, którego Bóg posłał w pierwszej kolejności do ziemskiego ludu, in ewekt, das heißt in zu ihnen brachte, den in ihrer Mitte brachte, als er kam którego wzbudził Można powiedzieć innymi słowy Przyprowadził Do ich, pośród nich I Pan Jezus będąc wśród nich Potwierdził zamiar Boży Który chce błogosławić Ale jeśli ktoś chce Doświadczyć błogosławieństwa Boże Musi go przyjąć Musi go przyjąć musisz pokutować i go przyjąć. I właśnie te myśli przedstawia tu słuchaczom żydowskim. A zasada tych myśli jest do dzisiaj ta sama. Mianowicie w Panu Jezusie możesz cieszyć się wszelkim błogosławieństwem. I chciałbym dlatego te myśli jeszcze raz przenieść na nasze życie codzienne. Czy Ty już pokutowałeś? To znaczy, wyznałeś grzechy swoje i przyjąłeś go przez wiarę? Jeśli tak, to wtedy um, masz dostęp do obfitego Błogosławieństwa Bożego. Ale czy masz go też, posiadasz go też jako prawdziwą treść twojego życia? Wtedy będziesz również cieszył się z błogosławieństw Bożych. I ja. Zu diesen beiden reden, weil wir auch zum Schluss kommen wollen Chciałbym do tych dwóch wypowiedzi, dlatego, że też zmierzamy ku końcu Powiedzieć taką ogólną myśl, która może niejednego też tutaj trochę zajmuje. Wir haben gehört, dass es eine rein Rede ist. Słyszeliśmy, że jest to czystą czy zupełną mową żydowską dla żydów. Piotr odnosi się do proroków i zapowiada odnowienie wszystkich rzeczy I teraz um, powracam do tego obrazu który karhańc już użył wymieniając te dwie góry czy te szczyty tych gór Mężczyzna logiczny. My mamy skłonność taką, aby pewne pytania e, rozwiązać ludzką logiką. Aber wir müssen akzeptieren, dass im Geistlichen das nicht immer gilt. Ale musimy zaakceptować to, że w sprawach długowych nie zawsze się tak e, da tak postępować. Gott weiß im Voraus, was geschieht. Bóg wie już e, przed czasem, czy nam co ma się stać, czy co się stanie. Relistotse, er manche Dinge geschehen. A jednak pozwalam na to, że dzieją się, przestają się pewne rzeczy, które wydają się temu przeczyć. Dlatego zabronione jest zadawać pytanie, co by było gdy. To człowiekowi, który chętnie, logicznie myśli, może się mu to nie podoba. Aber wir müssen einfach Ale musimy po prostu zaakceptować to, że Boże myśli są wyższe niż nasze myśli. Myślę, dał co zweimal dwa wersy lesen ein aus Römer 11. Endwarze też chciałem do tego przeczytać jeden z Rzymian 11 rozdziału. Jest 33. To jest 33 Motive des Reichtums, sowohl der Weisheit als okay, auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben? Und es wird ihm vergolden werden? So 33. Wiersz do 35. Ogłębokości, Bogactwa i Mądrości i Poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki jego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 droga Twoja wiodła przez morze, a ścieżki Twoje przez wielkie wody, lecz nie było widać śladów, śladów stóp Twoich. Bóg jest w stanie rozpocząć pewną sprawę i ją zatrzymać albo przerwać. A my pytamy naszą logiką, co by było, gdyby to dalej się toczyło. Ale są to jego drogi. Ale to, że on jednak dochodzi do swojego końca, to jest ten drugi szczyt tych gór, o którym mówił już Karl-Heinz. I który der też w niejednym z tych słów, które bracia tutaj wypowiadali też do tego się odnoszono możemy so, nie stellen angenommen dlatego nie możemy zadawać pytania co by było gdyby żydzi przyjęli te, te słowa tej wypowiedzi Piotra ale rozpoznajemy, że Bóg napierw jakby poruszył się do pewnego punktu, i nastąpiła taka przerwa, die auch dazu führt, dass die Rede von Petrus angenommen haben, która też do tego doprowadza, że ci, którzy przyjęli słowa tych wypowiedzi Piotra, Christen geworden sind. Stali się chrześcijanami. Das klingt nicht so das kann man nicht so ganz deutlich direkt im Text erkennen. Nie można tego tak całkowicie wyraźnie w tekście rozpoznać, ale z kontekstu można to wywnioskować, gdy od czasu do czasu jest wprowadzone czy użyte słowo zgromadzenie. A to, że lud e, izraelski jako całość odrzucił e, an macht eine Stelle aus ist es in Thessalonicher 2 deutlich dort in rozdziału nam pokazuje dass paulus von den juden am ende von vers 14 Gott konnte das da stehen dann fort in vers 15 die sowohl den jesus als auch die profeten getötet und uns durch verfolgung wech haben und dort nicht gefallen i allen Menschen entgegen sind, indem sie uns zu den Nationen zu reden, damit sie Czytam od 15. Wiersza do 16. Którzy i Pana Jezusa Mowesu Żyda zabili i proroków, i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni, ażeby dopełnić miary grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści. Ale gniew Boży spadł na nich na dobre. In hat die Rede nicht Więc ten lud, jeśli chodzi o ich um, narodowość i tą odpowiedzialność, to Pana Jezusa nie przyjęli. Aber Gott Gnade sieht immer einen Überrest. ale Bóg swoje zawsze widzi wierzącą resztkę der Versammlung hinzu. I tą resztkę on przyłącza do zgromadzenia. Also noch einmal diese Frage was wäre wenn, verbietet sich für uns, auch wenn sie uns logisch vielleicht aufdringt. to pytanie, co by było gdyby jest dla nas zabronione, nawet jeśli z logiki by się nam ono nasuwało. Ja. 55, meine Wege sind höher als eure Wege. 55 moje drogi są wyższe niż wasze drogi. nie tylko to, Am ende wird ein überrest aus Israel werden. ale na koniec czytamy że, czytamy, że na koniec reszka Izraela będzie zbawiona zu sagt der Römer brief, ganz er i o tej resztce apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian cały Izrael będzie zbawiony die aller Dinge i wtedy właśnie spełni się to odnowienie wszystkich rzeczy o ganz kurz an gedanken mm -hmm. zu euch zuerst jeszcze parę myśli do tych słów Wam, to najpierw. W Mateusz 1, als Jesus geboren wurde, wird gesagt: Du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk Israel erettern von allen Erdosyldom. W Mateusze 1 jest napisane, że jak się narodzi Pan Jezus, nazwiesz, czy nadajesz mu imię Jezus, ponieważ on wybawi swój lud z grzechów swoich. W Römer 1 spricht Paulus von dem Heil, das kommen würde kommen ist. 1, Vers 16. 16 Paweł mówi o tym zbawieniu, które miało, które miało przyjść. To jest um, zbawieniu każdego wierzącego. So Ale najpierw um, Żydów. wir ich, das nicht alles lesen. I gdy czytamy o Rzymian 9, nie chcę tego wszystkiego teraz czytać. Da werden die der Juden vorgestellt. Tam są przedstawione te wszystkie przywileje ludu iz izraelskiego. Że według ciała Chrystus z nich pochodził. Rzymian 9. Jeśli się nad tym zastanowimy, to był jedyny lud w której mowie Bóg objawił się im czy w którym języku też Bóg się wobec nich objawił i w taki sposób mogli się z nim komunikować Paweł pewnego razu się pyta cóż z nim za przywilej ma Żyd on mówi wiele w każdym stosunku ale cóż ten lud uczynił z tą objawioną łaską? Pan Jezus musi powiedzieć nie chcecie przyjść do mnie. I na to może nastąpić już tylko sąd. Zakończymy rozważanie. Nie się